Jest piątek, godzina dziewiąta. Ja jestem Bartek. Wysłacie audycji Kapuk. Komiksy Marvela, które towarzyszą nam, w sensie nam, mam na myśli, fanów od kilkudziesięciu lat, nam, fanom w Polsce od nieco ponad 30, przyzwyczaiły nas do historii niezwykłych, niesamowitych, do niecodziennych, niewyobrażalnych wydarzeń. Niektóre z nich są e, ciekawe, inne są takie, że mamy wyraz twarzy jak zdziwiony Pikaczu, a jeszcze inne są przykre. Ale. Takie rzeczy dzieją się w Marvelu nie tylko w komiksach. Jest wiele rzeczy, które można opowiedzieć o samej firmie Marvel i które niejednokrotnie są równie fascynujące co przygody Punishera, Spidermana albo X-Menów. Dzisiaj będzie o X-Menach, a jedną z ulubionych moich anegdotek dotyczących właśnie tej ekipy, jest historia o wewnętrznym kręgu Hellfire Club. Poznaliśmy ich w historii Dark Phoenix, saga, którą polscy czytelnicy mieli okazję przeczytać na początku lat 90. i która potem była wznawiana, więc myślę, że jeżeli ktoś z Marvelem jest chociaż trochę obyty, to liznął jej. Jest to historia dotycząca trzech, czterech głównych członków, którzy są takimi najwyższymi, wtajemniczonymi wewnętrznego kręgu. Ulubionym moim jest... Donald Pierce, cyborg. Jaka jest w tym tajemnica? Otóż Clermont i Bern, tworząc te postacie i to zarówno ich imiona, charakter, jaki wygląd, posłużyli się znanymi aktorami. Sebastian Shaw na przykład przypomina Bernarda Shaw. Przepraszam, nie Bernarda. Bernard to był pisarz. Też dobrze, ale Boba Shaw aktora brytyjskiego, znanego głównie z teatru, chociaż fanom fantastyki, znanego również jako umierający Vader bez hełmu. A moim ulubionym jest Donald Pierce. Ma na imię Donald, dlatego, że cała jego powierzchowność i fizjonomia oparta została na wyglądzie aktora Donalda Sutherlanda. Cóż, jeżeli ktoś jest chociaż trochę obyty z kinem, to myślę, że Natrafił kiedyś na tego człowieka. Jego zresztą syn, Kiefer Sutherland, również jest aktorem. Ale dlaczego Pierce? Otóż dlatego, że Donald Sutherland grał w kinowej wersji Masz. Znacie pewnie taki serial o szpitalu wojskowym. Amerykańskim. Tam była taka postać z Sokole Oko Pierce. Otóż Donald Sutherland grał Piersa. I tak oto Cyborg Zły człowiek z wewnętrznego kręgu Hellfire Club dostał twarz Donalda Sutherlanda i nazwisko po jednej z jego postaci. I to było o nich wszystkich. Ja nie będę teraz całego tego a, motywu przybliżał. Zresztą pisałem o nim na Instagramie jakiś czas temu. To jest ta historia urocza. Ale są też historie, które a, sprawiają, że czujemy się dziwnie i trochę nieswojo. I jedną z takich historii jest... Mająca już 20 lat sytuacja, ponieważ wszystko znalazło swój finał w styczniu 2003 roku, w której firma Marvel wzięła grupę X-Men do sądu i uzyskała sądowy, legalny wyrok mówiący, że X-Meni nie są ludźmi. No właśnie... <kuh> Mutanci Marvela zostali stworzeni a, na bazie kilku różnych e, rzeczy. Oczywiście podstawowym był hype na kolorowych bohaterów, na superbohaterów, którzy wtedy w latach 60. przeżywali swój pierwszy duży renesans. Superbohaterowie pojawili się od koniec lat 30. na początku lat 40. ale po wojnie ustąpili trochę miejsca komiksom z horrorem, komiksom kryminalnym, takim bardziej sensacyjnym i byli trochę w odwrocie, ale potem przyszedł właśnie Marvel, przyszedł Stanley Lieber i powiedział, zrobimy to po moje, powiedział Excelsior i zaczął wymyślać rzeczy on i wielu innych wspaniałych twórców, którzy razem z nim pracowali, zarówno scenarzystów, jak i rysowników, dało wtedy fanom komiksu wiele różnych postaci. Mutanci narodzili się na fali tego hype'u na niesamowite istoty, ale od samego początku, a zaczęło to być szczególnie widoczne, kiedy pisanie mutantów przejął Chris Claremont, byli też takim bardzo ważnym elementem społecznego krajobrazu w komiksach. Ponieważ mutanci byli inni. Mutanci odstawali od ludzi, różnili się od nich. Oni zawsze byli reprezentacją tych, którzy byli gorsi, pogardzani, wypchnięci na margines, którzy byli separowani, szykanowani. Mutanci zawsze byli w pewien sposób a, taką alegorią, przenośnią, grup społecznych, amerykańskich oczywiście przede wszystkim, więc mówimy tu o ludności czarnoskórej, ale potem różne inne marginalizowane grupy zaczęły dostrzegać w mutantach swoich reprezentantów. Wśród samych mutantów w komiksach ścierały się dwa główne takie nurty, prądy, filozofie. Jedna z nich mówiła, że mutanci to jest coś zupełnie innego i że oni nie powinni mieszać się z ludźmi. Mówiła o tym, że mutanci są lepsi, że jeżeli już, to tak naprawdę ludzie powinni ustąpić im miejsca, że mutanci powinni rządzić ziemią albo przynajmniej powinni zostać zostawieni w spokoju. Tą filozofię wyznawał Eric Lenscher, lepiej znany jako Magneto. Są to dziwne poglądy u kogoś, kto przeszedł przez piekło nazizmu w czasie II wojny światowej, ale czasem tego typu doświadczenia potrafią człowieka skrzywdzić. Na drugim biegunie był natomiast człowiek, który założył szkołę, aby dzieciaki, które różnią się od swoich rówieśników, znalazły bezpieczną przystań. Nazywał się Charles Xavier i uważał, że X-Men i ludzie powinni żyć razem w pokoju. Że mutanci są pełnoprawnymi ludźmi. Są no, tacy trochę po prostu bardziej. Nie? Że jakby no, lepsi, no, mocniej wyposażeni przez naturę, ale że są pełnoprawnymi ludźmi. I większość tak naprawdę tego, co w X-Menach się działo w latach 80., w latach 90., to były właśnie próby, rozgrywania tej dychotomii. Ale zawsze gdzieś w tym wszystkim, w komiksach wszyscy kolejni scenarzyści a, pamiętali o tym, że mutanci są tak bardzo ludzcy, że od nas różnią się czasem wyglądem, czasem umiejętnościami, czasem możliwościami, czasem są przez to bardziej niebezpieczni, czasem odrażający, ale w głębi ducha myślą, czują tak samo, że mają... Te same emocje, że mają te same potrzeby i że są po prostu ludźmi. No i nagle, słuchajcie, przychodzi nowe tysiąclecie i Marvel zabiera grupę X-Men do sądu. Nie Marvel bezpośrednio, oczywiście, ale firma nazywająca się Toy Biz. Przy czym nie ma co się tutaj próbować wbawić w oszukiwanie kogokolwiek. Toy Biz... Jest to spółka córka Marvela, która zajmuje się handlem zabawkami. Wszyscy doskonale wiemy, że handel zabawkami to jest niewiarygodny biznes. Nauczył nas tego już zaraz na samym początku George Lucas, który dorobił się niewiarygodnej fortuny nie na garzy za nową nadzieję, ale na tym, że zachował sobie prawa do tantiemów od Merczu. On dorobił się na zabawkach. Filmy, filmy mogą zarobić milion, miliard, mnóstwo pieniędzy, ale tak naprawdę filmy można do kina wprowadzić raz, czasem zrobić taki durny stunt, jak zrobił Disney, czyli dwa razy a, i to w zasadzie tyle. Zarabia się w show biznesie na handlu merchem, na handlu towarem powiązanym. W przypadku takich rzeczy jak komiksy na handlu zabawkami. Nie jest to słuchajcie zresztą nic zaskakującego. Taki na przykład serial Himen i władcy wszechświata powstał tylko i wyłącznie dlatego, że trzeba było sprzedać całą linię zabawek Matela. W związku z tym wzięto naprawdę niezłych fachowców, i oni za naprawdę biedne pieniądze zrobili serial, który ma ręce i nogi i na którym wzrosło całe pokolenie, nie tylko chłopców, bo i dziewczyny potrafiły się w nim odnaleźć. Innym przykładem jest słynny Spider-Mobile. Nie wiem, czy wiedzieliście. Pewnego razu do stanali przyszli jacyś ludzie i powiedzieli, Stan jest taka sprawa, chcielibyśmy, żeby Spider-Man miał samochód, nie? I będziemy handlowali zabawkami, a Stan Lee jak zawsze powiedział, Excelsior, to jest świetny pomysł, róbcie to. Poszedł do Jerego Conwaya i Rosa Andrew, którzy wtedy zajmowali się Spider-Manem, powiedział, chłopaki, od jutra Spider-Man ma samochód, wymyślcie coś. To jest w ogóle super historia, bo... No cóż, chłopaki zrobili to w komiksach dokładnie tak, jak było w rzeczywistości. Że przyszli ludzie i powiedzieli, słuchaj, Spider-Man, zasponsorujemy Ci samochód, bo produkujemy różne rzeczy. Pierwsze, co zrobił Spider-Man, to utopił ten samochód w dokach. E, polecam Wam kiedyś wygooglać, albo może kiedyś do tego wrócę. Ale dlaczego zabawki mają takie znaczenie w kwestii człowieczeństwa X-Menów? Otóż... Teraz jest już inaczej, ale 20 lat temu, kiedy Tojbiz poszedł do sądu a, i sprawa ta nazywa się dosłownie, tak jak to u nich, Tojbiz versus Stany Zjednoczone, kontra Stany Zjednoczone i toczyła się przed Sądem Stanów Zjednoczonych do spraw handlu e, międzynarodowego, poszło o podatki. Otóż e, wtedy było tak że figurki przedstawiające postacie ludzkie traktowane były zgodnie z regulacjami z tak zwaną Harmonized Tariff Schedule of the United States czyli z no, takim jakimś powiedzmy rozlicznikiem podatkowym <śmiech> otóż lalki obłożone było 12% podatkiem natomiast figurki nieludzkie, non-human, tak było to zapisane w tariff schedule, obłożone były podatkiem praktycznie dwukrotnie niższym, bo niecałe 7%, 6,8%. To jest kupa kasy. Bo oczywiście, jeżeli mówimy o figurce za 5 dolców, to powiedzmy te tam 6 czy ileś procent nie wydaje się dużo. Ale jeżeli mówimy o milionie figurek za 5 dolców, to 6% od miliona figurek za 5 dolców to są niewiarygodnie wielkie wiadra dolarów. Co więc w takim razie stwierdziło Toy Bizm? Otóż a, postawiło tezę, że mutanci Marvela nie są ludźmi, bo przecież mają pewne cechy charakterystyczne odróżniające ich od ludzi. I jeżeli się dobrze nad tym chwilę zastanowimy, to nie jest to takie, zupełnie bezpodstawne. Jeżeli popatrzy się na takie postacie jak Kurt Wagner, czyli Nightcrawler, jeżeli popatrzy się na Bista, na Wolfsbane, jeszcze na parę innych postaci, chociażby Warlock, rzeczywiście te postacie nie przypominają ludzi. Dużo gorzej oczywiście było z przekonaniem sądu, że takie postacie jak Aurora Monroe, Scott Summers, czy Jean Grey są nieludzkie. Batalia toczyła się dosyć długo i spotkała się z no, dosyć sporym sprzeciwem ze strony e, reprezentantów Stanów Zjednoczonych. Oni czuli, że ktoś tutaj chce po prostu zrobić biznes, ale generalnie rzecz biorąc dochodziło do naprawdę różnych rzeczy. Ale głównym założeniem było to, że postacie mutantów wykazują humanoidalne cechy w różnym zakresie. Wyciągnięto na przykład to, że Rosomak ma szpony, a normalnie ludzie nie mają szponów, prawda? I tego typu rzeczy. I ostatecznie, słuchajcie, w styczniu 2003 roku amerykański sąd do spraw handlu międzynarodowego wydał wyrok i w wyroku tym orzekł, że X-Men nie są ludźmi mutanci Marvela zostali przez sąd amerykański określeni jako non-human. Kilkadziesiąt lat historii serii tego, co wszystkie te postacie próbowały zawsze zrobić i przeciwko czemu walczyły. Postacie bohaterowie, którzy byli w pewien sposób symbolem dla wielu marginalizowanych grup, i postacie, które lubiliśmy za to, że mimo swojej inności mogliśmy się z nimi, mimo ich inności, mogliśmy się z nimi identyfikować. Wyrokiem amerykańskiego sądu na wniosek Marvel Comics rękami spółki córki Toy Biz zostali uznani za niebędących ludźmi. Kuriozalna, groteskowa i... Bardzo ironiczna sytuacja. Ale biznes jest biznes. Wiecie, pieniądze nie śmierdzą. Sorry, winę tu. Oczywiście, no, wywołało to <śmiech> pewne poruszenie wśród fanów. <śmiech> nie tak silne, powiedzmy, jak tego typu rzeczy może wywołałyby teraz, bo internet też wtedy wyglądał troszkę inaczej. Nie było jeszcze e, pewnych ruchów i, i niekoniecznie dobrych zjawisk, które mają miejsce dzisiaj. Disney, nie Disney, przepraszam, Marvel wydało oświadczenie, że oczywiście sami wiecie, rozumiecie, nasi bohaterowie to żywe e, ludzkie istoty, e, no ale oni mają takie niezwykłe, niecodzienne możliwości więc yy, ta decyzja, że X-Men nie są ludźmi, to tylko tak naprawdę podkreśla, że oni są tacy specjalni i mają takie wspaniałe moce. Nikt tego nie kupił, no bo jeżeli są prawdziwymi, żywymi ludźmi, no to yy, dlaczego kazaliście sądowi wydać wyrok, że nie są ludźmi? No Cóż, no... <słuch> Urząd Celny Stanów Zjednoczonych bardzo długo próbował walczyć z tym wyrokiem. W Stanach Zjednoczonych w ogóle system prawny jest zupełnie inny niż nasz. Opiera się często na precedensach i na e, interpretacji, więc y, próbowali gdzieś obalić ten wyrok. Nie do końca im się to udało. Ostatecznie e, efekt był taki, że tak czy siak po iluś tam latach zmieniły się Regulacje dotyczące cła na zabawki, i okazało się, że Marvel odarł swoich mutantów z człowieczeństwa dla kasy trochę po nic, ponieważ ostatecznie i tak teraz już płacą za wszystkich takie same podatki. Niezależnie od tego, czy sąd wypowiedział się o ich człowieczeństwie, czy nie. Jest to historia. Przykra. W odróżnieniu od tej historii o Spider-Mobilu, która jest śmieszna, albo tej o wewnętrznym kręgu Hellfire Club, która jest fascynująca i ciekawa przez to, jak szeroko zatacza kręgi. Historia o tym, że Marvel kazał sądowi orzec, czy mutanci są ludźmi, czy nie, i na rękę byłoby mu orzec, że mutanci nie są ludźmi, jest groteskowa. Pokazuje nam, że tak naprawdę... Wszystko to, czym się bawimy, co kochamy i co nas fascynuje, to jest wielki biznes. Czasem o tym zapominamy. A czasem życie przypomina nam o tym boleśnie, kiedy ktoś dochodzi do wniosku, że zrobi serial, którego nigdy nie wyświetli, bo potrzebuje go tylko do odpisu podatkowego, albo że nie zrobią drugiego sezonu, mimo że serial dobrze się sprzedaje, albo że odwołają kilka filmów kinowych. To jest biznes. Cieszmy się, śpieszmy się czytać komiksy. Tak szybko księgowi je psują. Co będzie dalej z mutantami Marvela, to trudno powiedzieć. Ich historia filmowa w Foxie zaczęła się fajnie i było w tej franczyzie kilka dobrych rzeczy, chociaż były też rzeczy okropne. Na przykład Logan, który był niewiarygodnie nudnym filmem i w dodatku brzydkim w obrazku. Sceny walki to jest coś, czego nie mogę im wybaczyć. A zamykający franczyzę nowi mutanci byli po prostu jednym wielkim, stępującym na rękach festiwalem zmarnowanych szans i popsutych okazji. Chociaż mogli być dobrym filmem. Czwarta faza MCU jak na razie rozwija się jak papier toaletowy na schodach, ale taki, który próbuje pod górkę się toczyć. <śmiech> bardzo im to wychodzi. Pokazali tylko Xaviera i jestem absolutnie pewien, że nie takiego Ksawiera zobaczymy w głównym filmowym uniwersum. A jednak czekam tak troszeczkę, odrobinkę, ociupinkę na mutantów Marvela w MCU. W zasadzie to jedyne, na co czekam oprócz kolejnego filmu ze Spider-Manem. No i powiedzmy, może jeszcze chciałbym zobaczyć trzecich strażników. Natomiast cóż... Teraz w styczniu minęło 20 lat, odkąd Marvel pozwał mutantów do sądu, a sąd orzekł, że X-Men nie są ludźmi. Tak się toczą losy niezbadanie. Zostawię Was z tą refleksją, życząc Wam miłego i spokojnego weekendu. Obyśmy tylko takie mieli problemy, jak dysonans moralny, wywołany przez poczynania wielkich, kierujących się chciwym zyskiem megakorporacji. Trzymajcie się.